Pod namiotem słowa. Modlitwa warszawska 1944 Marta Dębicz Gdy w nasze uszy ogłuchłe od huku gdy w nasze oczy oślepłe od dymów, Gdy w nasze serca umarłe ze zgrozy Uderzasz co dzień od nowa i mocniej, Na krwawych szańcach wśród próżnego trudu Czekamy cudu. Patrząc na nas rosą płaczą gwiazdy, Ziemia pod stopą dźwięczy głosem twardym, Wśród krwi zachodzi przerażone słońce. Tyś jeden od nas dziś odwrócił serce. Na krwawych szańcach, wśród próżnego trudu, czekamy cudu. Patrząc w zachód, ciężkie w sercu łzy. Przez łzy na oczach długie linie szyn I stuk wagonów, co jadą wśród mroków Nucąc piosenkę do snu niewolnikom Na krwawych szańcach, wśród próżnego trudu Czekamy cudu Zapomnieliśmy modlitw Białoskrzydłych, comkną ku tobie wśród kadzielnych dymów. Naszych kościołów powalone gruzy użyźnią ziemię pod trawę zieloną, na krwawych szańcach, wśród próżnego trudu. Czekamy cudu. My cię wołamy siłą pokrwawionych pięści, bezsłowną mową tego miasta śmierci. Gdy serca matek siódmy miecz boleści, gdy nam już dawno zginął cień nadziei, w straconych szańcach, wśród próżnego trudu czekamy cudu.